Da, da, mm. Blum, blum, blum cherry boom Blum, blum, cherry boom Varum, Varum Pytasz, dlaczego ja mówię, ja mówię dlatego Twoja budowa jest Lego, LEGO. Chlup, chlup, ciach, chlup, ciach Żegnaj kolega, nigdy nie bojesz kolegą Nigdy nie bojesz kolegą Ciach, chlup, klub, ciach Nie mówię ci ciach, mówię się man Chlup, chlup, ja właśnie dług I chuj Dzięki kamen, dzięki kamen, Ej, Gicika, Ej. Psika NA FEN TEN dzięki ten bo ten to ten. Ten TO dzięki kamen, dzięki kamenom, dzięki się dzięki pod dzięki kamenom, dzięki kamenom, dzięki kamenom, SIĘ bują dzięki BO SIĘ KURWA ZABIERĘ PRZESTAŃ PRZEZ NAS NIE znać dzięki KAMEN KREWKA NIEBIESKA dzięki ORKIESTRA dzięki KAMEN dzięki kamenom, dzięki Twoja budowa jest lego klub, chlup, chlup, Siedzi na pufach, siedzi na pufach Tyż nie pukam, tyż nie Ja tutaj pukam, ja tutaj pukam Wufam i pukam, pufam i pukam Pup, puf, na puf Śedim na pufach, śedim na pufach,